Witam wszystkich bardzo serdecznie w czwartym odcinku podcastu o piwie. Tradycyjnie za mikrofonem Bania. Dzisiaj odcinek o rekordach piwnych. No, ten temat zwyciężył w ankiecie. Tak więc mam nadzieję, że posłuchacie to, czego chcieliście posłuchać, a ktoś głosował na jakąś inną opcję. To mam nadzieję, że też kiedyś znajdzie się czas, żeby nagrać tamte tematy. Zapraszam serdecznie do słuchania. Pierwszą rzeczą, która jest na świecie browarnictwa, nie może być oczywiście nic innego niż najstarszy browar. W Niemczech, niedaleko Monachium, w miasteczku Freising, znajduje się benedyktyński klasztor We Weichenstefan, co po polsku oznacza święty Stefan. W klasztorze tym znajduje się browar, który funkcjonuje nieprzerwanie od 1040 roku. E, oczywiście browar już nie należy do braci zakonnych, e, został przejęty przez władców Bawarii, później przez bawarski rząd. Ech, piwo produkowane w tym browarze to jest e, przede wszystkim piwo pszeniczne. E, taką ciekawostką może być również to, że na terenie Browaru znajduje się szkółka browarnictwa zwana Piwowarskim Instytutem Weichen Stefan. najsurowszą karą na przestrzeni wieków jaką, jaka była przewidziana za chrzczenie piwa była śmierć karę taką regulował kodeks Hammurabiego mniej więcej z 1750 roku przed naszą erą jeśli któryś z karczmarzy został przełapany na dolewaniu wody do piwa zostawał osądzony wieszano mu na szyi muński kamień i z tym kamieniem spychano go do rzeki Oczywiście nikt nie miał szans na przeżycie tego. E, kara bardzo surowa, e, z pewnością nieadekwatna do czynów, który owi wikaczmarze popełniali, ale takie było prawo wtedy. Największą kadź do ważenia piwa zbudowano w 1795 roku w Londynie. E, kadź ta miała pojemność... 860 tysięcy galonów. Jeśli się weźmie pod uwagę, że jeden galon to jest mniej więcej 4,5 litra, łatwo policzyć, że ta miała prawie, prawie 4 miliony litrów pojemności. Ogromna, ogromna była. Ej, I tak ogromna kaźba, była bardzo niebezpieczna. Funkcjonowała dobrze przez 19 lat. Później nastąpiło uszkodzenie obręczy zabezpieczającej i rozlała się rzeka Portera po londyńskim browarze. Było to tragiczne, w skutkach zginęło 8 osób, niektóre na skutek utonięcia, niektórzy dostali jakichś innych obrażeń, a niektórzy po prostu zatruli się śmiertelnie alkoholem. W 1985 roku w Kuala Lumpur w Malezji został zaprezentowany największy wówczas kufel świata. Miał on wysokość blisko dwóch metrów i mieścił prawie 2800 litrów piwa. Można sobie wyobrazić, że pijąc jedno zwykle półlitrowe piwo dziennie potrzeba ponad 15 lat, żeby taki kufel opróżnić. więc imponującej wielkości musiał być. W 2007 roku z okazji otwarcia w Poznaniu Centrum Handlowego Stary Browar został pobity ten rekord. Z brązu odlano kufel mierzący ponad 5 metrów wysokości o pojemności 6000 litrów. Jednocześnie pobito rekord Guinnessa w wspólnym piciu piwa i wówczas ludzie tam uczestniczący wypili wspólnie 4250 litrów piwa i zajęło im to ponad 6 godzin. Wydarzenie oczywiście odnotowano w Księdze Rekordów Guinnessa. Skoro była mowa o największym kuflu, to teraz powiem o największej puszce świata, Puszkę tą wyprodukowano w 1999 roku przez zakłady O'Brien Aluminium. Puszka miała 4,27 metra wysokości, 1,78 metra średnicy i ważyła 300 kg. Pojemność jej wynosiła 2052 litry i została wyprodukowana dla Guinnessa. Jeżeli kiedyś będziecie na South Bass Island i traficie do baru Beer Barrel tobą, możecie napić się piwa, siedząc przy najdłuższej na świecie ladzie. Lada ta ma 123,7 metra długości. Z takich ciekawostek można podać, że przed ladą stoi 160 stołków barowych zamocowanych na radzie jest 56 kranów z piwem a w najbardziej ruchliwe wieczory całość obsługuje nawet do 20 barmanów bar ten został otwarty w 1989 roku może teraz powiedzmy o tym w jakich krajach się spożywa najwięcej litrów piwa na mieszkańca Dane, które przedstawię, dotyczą roku 2006. E, I tak Polska była na siódmym miejscu z 79 litrami piwa na mieszkańca na rok. E, na szóstym miejscu była Belgia, to już 90 litrów piwa. Później Wielka Brytania, 96 litrów. Tutaj na czwartym miejscu może niespodzianka, ale ze sto, 108 litrami piwa uplasowała się Austria. Trzecie, czyli już miejsce na podium, zajmują Niemcy. 116 litrów piwa na osobę. Drugie miejsce to Irlandia, 130 litrów. I pierwsze zaszczytne miejsce zdobywają Czesi z wynikiem 157 litrów piwa na osobę.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 najdroższe piwa na świecie. Ciężko jest jednoznacznie wskazać, które z piw jest najdroższym, ponieważ są piwa, które są produkowane detalicznie, a są takie, które są dostępne w pojedynczych sztukach, gdzieś na jakichś aukcjach internetowych, czy w domach aukcyjnych, czy to u jakiegoś browarnika w domu jedynie. I tak na przykład jednym z najdroższych piw produkowanych detalicznie jest piwo Utopia i i cena jednej butelki takiego piwa wynosi 100 dolarów. E, to tak jest o piwo pojemności 850 ml. E, cena tak, tak wysoka, między innymi dlatego, że wyprodukowano jedynie 3000 egzemplarzy, które oczywiście wszystkie trafiły e, na półki sklepowe. E, a jeśli chodzi o takie e, piwa e, niepowtarzalne, to. Dobrym przykładem może być e, piwo, które zostało tworzone z oryginalnej receptury, e, według której było produkowane w starożytnym Egipcie. I tak w 1996 roku grupa studentów z Cambridge e, prowadząca badania w świątyni słońca w Egipcie odkryła e, dzbany, w których znajdowały się browarnicze osady na podstawie tych osadów udało im się otworzyć właśnie tą recepturę i wyprodukowano e, dzięki tej recepturze 1000 e, numerowanych butelek egipskiego piwa i sprzedano je e, na aukcjach w domu towarowym Harodsa pierwsza butelka została zlicytowana za 5000 funtów. E, każda kolejna już kosztowała 100 razy mniej ale mimo wszystko to i tak bardzo astronomiczna cena jak na butelkę piwa Może takie pocieszenie, że dochód z tej sprzedaży szkadzano właśnie na badania archeologiczne. Rekord w największej ilości utrzymanych beczek po piwie należy do Brytyjczyka Johna Evansa, i w 1998 roku ustawił na swojej głowie 11 pustych beczek. W sumie balansował przez 10 sekund ciężarem 154 kg. Największym polskim browarem są Tyskie Browary Książęce. Roczna produkcja sięga 5,5 miliona hektolitrów piwa. Piwo produkowane w tym browarze to przede wszystkim gronie, czyli zwyczajne i bardzo popularne tyskie. Na pewno każdy widział kiedyś w sklepie, z pewnością prawie wszyscy próbowali. Statystyczny piwoż wypija w ciągu roku 50 puszek, 4 butelek piwa tyskie. W browarze w tyskim znajduje się najszybsza linia rozlewowa w Polsce która potrafi w ciągu godziny napełnić 100 tysięcy półlitrowych puszek piwa. Mówiłem już o najdroższych piwach, jakie są produkowane, jednak teraz powiem o jednym konkretnym piwie, które bije wszelkie rekordy. Pewien człowiek który niestety jest dla mnie anonimowy, e, nabył w 2007 roku butelkę piwa za 300 dolarów. E, piwo to e, było, można powiedzieć, świadkiem ekspedycji poszukującej serdeczna Franklina. E, ekspedycji, która się odbyła w 1852 roku. E, I tak. E, te 300 dolarów to nie jest właśnie ta rekordowa cena. Rekordowe jest to, co w 3 miesiące po ów człowiek zrobił z tą butelką piwa. Mianowicie wystawił ją na amerykańskim serwisie aukcyjnym Ebay i sprzedał za 503 tysiące dolarów. Cena niebotyczna jak na jedną butelkę piwa. Co prawda piwo ma ponad 150 lat, jednak e, ciągle jestem w szoku jak patrzę na tę kwotę, ponieważ można sobie za to kupić już pewnie jakiś mały browar, a nie tylko jedną buteleczkę piwa. E, teraz nieoficjalny rekord dotyczący najszybciej wypitego piwa. I tak 22 czerwca 1997 roku Steven Petroison wypił cały litr piwa jedynie w 1,3 sekundy. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić jak tego dokonał. Wydaje mi się, że wylanie takiej ilości piwa z butelki trwa dużo dłużej. Być może pił z jakiegoś kufla nie wiem, nie jestem w stanie sobie wyobrazić tego. Niemniej jednak jest to ponoć możliwe. Wcześniej inny Brytyjczyk, Peter Doudelso, na wypicie też litra piwa potrzebował sekundę więcej. Tak więc są ludzie, którzy potrafią pochłaniać piwo litrami w ciągu zaledwie jednej czy dwóch sekund. Teraz jeden z rekordów, którymi najbardziej imponuje. W Brukseli znajduje się bar Café Delirium, który w swojej karcie piw posiada 2500 pozycji. Ilość imponująca. Oczywiście nie wszystkie zawsze są dostępne w sprzedaży. Jednak personel tego baru zapewnia, że co najmniej 2000 pozycji jest zawsze dostępnych bardzo ponująca liczba i mam nadzieję, że takich barów w Polsce też kilka powstanie, byłbym z tego bardzo zadowolony najwięcej browarów w jednym mieście znajduje się w Niemczech w mieście Bamberg znajduje się tam 10 stale działających browarów jest to więcej, niż w jakimkolwiek innym mieście na świecie. I tak na przykład Bamberg słynie z piwa dymionego, który się nazywa Rauchbier Piwa, i kilku miejscowych gatunków niefiltrowanego piwa, czyli takiego mętnego, bardziej naturalnego. I został nam ostatni z rekordów. Myślę, że to taka perełka na koniec i dotyczy rywalizacji o najmocniejsze piwo na świecie. E, taka najsłynniejsza właśnie rywalizacja odbyła się w Stanach Zjednoczonych i dwa browary, pierwszy to Boston Beer Company, drugi Dogfish Head, rywalizowały między sobą o wyprodukowanie najmocniejszego piwa na świecie. E, e, browarowi Dogfish Head udało się wyprodukować Worldwide Stout, który ma aż 18% alkoholu, jednak e, firma Boston Beer Company wyprodukowała piwo Sam Adams Utopia, które miało aż 25% alkoholu. Tym samym zdobyli e, tytuł najbardziej e, mocno, najmocniejszego piwa na świecie. Wyczerpały już mi się rekordy piwne, do których udało mi się dotrzeć. Tak więc nie pozostaje mi nic innego niż prosić Was, drodzy słuchacze, o pozostawienie komentarzy na stronie opiwie.wordpress.com do podzielenia się swoimi uwagami. Możecie również ocenić odcinki, jest dostępna taka opcja. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, zapraszam do podcastu numer 5, w którym to omówię piwo o kocim pszeniczne. Trzymajcie się i do usłyszenia.